Teraz człowiek wświdrował się oczyma w drogę. Po jej bokach, w rowach leżała teraliera nieprzyjacielska. Stąd by ich było widać lepiej niż z tamtego przejścia. Tam odróżnialiśmy ciała leżące nieruchomo, jak jaszczurki, ale gotowe poderwać się ku tym domom, maurów, Pierwszych moich maurów. I ciała zupełnie nieruchome, wywalone na wznak, czasem leżące tak na piersi, jakby podpierające się łokciem, Czasem znieruchomiałe w jakimś skuleniu się, zgarbieniu. Takie, które przestały już czaić się, wtulać w grunt. Takie, które już się nie poderwą. Nocą ściągną je tamci. Pewno także zniosą na jakiś daleki stos, poleją benzyną. Jest jedna reguła, której tu się przestrzega pilnie. Trupom nie wolno gnić, nie wolno leżeć. W tym kraju południa strach przed zarazą, szczepiony wiekami i przed wiekami. Trwa jeszcze. Tej reguły usuwania padła nie podważyło nic. Kominiarz obraca ku nam w dole wolnogłowę. Jeżeli obraca, to znak, że tam nic się nie dzieje na szosie. Tyraliera tamtych nie ma ochoty znieruchomić nowymi ciałami. On nie będzie strzelał na niepewne. Tamci wypatrują na pewno pilnie, skąd pada tajemniczy strzał. Lokalizują go żmudnie, ale coraz wyraźniej. Dotąd tego nie zrobili dokładnie. Jest godzina piąta. O siódmej w listopadzie nie widzi tu nawet ślepie Maura. Trzeba więc przez dwie godziny, tylko dwie godziny, aż dwie godziny, zatrzymać tamtych. Od rana cztery pozycje umilkły. Jest tu teraz tylko on i ci od lustra. To może na dwie godziny starczyć. Głowa odwróciła się znowu ku polu. Oczy kominiarza Napłynięte jakąś niespodzianą wyrazistością wyłuskują dalej bruzdę po bruździe. Karabin maszynowy z tamtych domów zaczyna grać. To dobrze. Taki ich karabin daje animusz tym z rowu. Myślą, że coś robi w tej gęstwinie murów, które opukuje zawzięcie. wzięcie. Merde. To właśnie moment, kiedy upewnieni, rozuchwaleni mogą podźwignąć głowę. Głowa tułów odetnie się wyraźnie od szosy, ziemi, rowu, krzaków. Wtedy można strzelać. Zupełnie pewnie. Piąty dom. Tamte po drodze nic. Ale ten? Okno, gdzie mieli karabin maszynowy, ma framugi pożłobione kulami. Gdyby tynk odkrajać, śmieje się milicjant, wypadłyby jak rodzynki z ciasta. Ale żeby tynk tu krajać, trzeba się wychylić, a wtedy trzeba by taki rodzynek wykrajać z własnego ciała. To jednak nic. Pokazują mi karabin, szczególny karabin. Dostał kulę, która rozszczepała początek drewnianego łożyska i wżarła się w kolbę. Siedzi. Właściciel karabinu ma kontuzjowaną, twarz i nowy karabin. Gdy o tym mówimy, siedzi rozkraczony na ziemi i nożem wycina sobie jedno po drugiej niewielkie pajty z bochenka. Tak właśnie jedzą w przerwach od pracy robotnicy hiszpańscy łamiąc chleb po kawałku lub krając go na małe, zjadane jedna po drugiej cząstki. Jedząc, patrzy się na stary karabin, ten z kulą zatrzymaną przez broń. Mogła rozłupać mu czaszkę, a tu ugrzęzła. Gładzi ciężką łapą kolbę i mówi z żalem Um, buen, buen fusil, dobry, dobry karabin. Do tamtego domu nie dojdziemy. Zanadto ryzykownie. Tu, w domach i gruzach, tak zupełnie inaczej niż na froncie. Tam była daleka linia, wielka przestrzeń. Niebezpieczeństwo zagęstniało się stopniowo. Ryzyko powiększało się równomiernie i powoli. Wchodziło się w nie, jak się wchodzi w morze, na wielkiej, wolno w dół schodzącej plaży. Tu, już właściwie w mieście, niebezpieczeństwo jest zupełnie inne. Okrok stąd wielkie, w tym miejscu żadne. Za tamtym węgłem, ogromne. Wszystko zależy od tego, gdzie wskutek zawalenia się domów, czy po prostu wskutek takiego właśnie kierunku ulic, są miejsca będące już pod obstrzałem tamtych. Ten dom właśnie jest najzupełniej pod obstrzałem. Nigdy bym nie powiedział, że siedzą w nim ludzie. Ale to tak na pozór. Ten dom daje widok naraz na trzy ulice. Z pierwszego piętra można granatami ręcznymi zatrzymać atak nocny. Już mi w tamtym domu mówili o atakach nocnych, jak to jest. Wtedy działa granat ręczny i dynamit. Strzały padają na ślepo. Jest za ciemno. Same jedne niewiele by zrobiły. Ale granat odporny, jajowaty, żelazny pocisk pokrajany głębokimi cięciami, jak tabliczka czekolady, staje się bronią straszną. Roznosi całe ciało. To samo dynamit. Po chwili mam w ręku długi, czarny nabój. Anarchista odbiera mi go i znowu chowa pod siebie. Siedzi na takiej skrzynce drewnianej, pełnej tego drobiazgu. Jak długo tu jesteście? Pytam. Oni liczą. 28, osiem, tamten dwadzieścia, ten 36 godzin. Ale nie są tu od początku. W tamtych domach są tacy z najpierwszych którzy tu są 48 godzin. Tu nigdy nie będzie się liczyło na dnie. Tu są tylko godziny frontu. Takie godziny mogą być wiekami. Mogą być dziesiątkami lat. Niewiele się wytrzyma takich godzin. Tamci nie następują? Następowali, powiadają. My tu ich czekaliśmy od początku. My wiedzielim, nie wiem dlaczego mam wrażenie, że ci ludzie mówiąc po polsku tak właśnie by mówili, że oni aż tu dojdą. Tam było pole. Tu jest miasto. Pole jest ich, miasto jest nasze. Oni w mieście nie umieją. Nie dostawali się tu? A jak? Cmentarz choćby. Cmentarz Carabanchel Bacho. Nie znasz cmentarza? Jakie tam groby? Same marmurowe. Było, że mieli cmentarz. Myśmy odbili nocą. Na granaty i dynamit rady nie ma w mieście. Jeżeli przejdziesz... I tu rozpoczęło się długie opowiadanie, jak przejść... — To dojdziesz aż do cmentarza. Zobaczysz, co porobił dynamit. Nie doszedłem do cmentarza. Karabanczel Bacho znalazł się znowuż o zmieszaniu pod obstrzałem artylerii. Przebiegliśmy małą, wąską uliczką. Jakieś dachówki posypały się za nami. Pociski zapadały się w gąszcz domów, ale daleko. Przedmieście było rozległe. Podeszliśmy znowu do mostu. Straże nas poznały. Anarchista, który najbardziej dopytywał się i opierał, teraz klepał mnie po ramieniu, mówił muciaczo. Był z czegoś rad. Trzeba było podejść, chyląc się pod mur w ulicy do bramy Toledańskiej. Ściemniło się mocno, gdyśmy dobrnęli do starego miasta, przeszli przez Puerta del Sol, Alcale. Rozumiałem teraz, co zaszło. Oto całe śródmieście madryckie. Anarchistyczne przedmieścia, dynamitardzi... Robotnicy, tutejszy kercelak i powiśle, bardziej nawet niż polityczna wola, wszystko to w godzinie trwogi poleciało za manzanares. Armaty, które waliły w przedmieście, niewiele mogły zdziałać. Poburzyły moc domów nędznie budowanych, pomordowały ludzi, gdzie trafiły, ale samym swoim przechodem tworzyły rumowiska, za którymi można się było kryć, chować, przemykać i bronić. To było ważne. Pocisk wpadający w gęstwę domów zabijał i burzył, ale działo mimo wszystko w dość małym, bo zakurczonym murami promieniu. To nie było swobodne pole. Na gruzy poburzonych domów mogli wpełznąć od miasta, wydostać się z nietrafionych pociskiem miejsc, nowi czy pochowani dobrze ocalali obrońcy. Gdy po ogniu artyleryjskim przychodziła kolej na atak piechoty na teralierę, strzelano z ukrycia do idących. Nocą rzucano granaty na każdy głośniejszy krok. Rozpoczęło się dziwne pasowanie. Armaty stały się bezradne wobec tego półrumowiska, które swymi strzałami rozrabiały w jakieś gęste kształto zmienne ciasto. Miesiły, deformowały, ale które w godzinę później odpowiadało nowymi strzałami, odpryskiwało na piechotę nowymi rzutami granatów. Wtedy, gdy szedł ogień artyleryjski, Schodziło się za wnęki murów, podziemia, byle przetrwać. Armaty musiałyby walić raz koło razu, przemieścić każdy metr kwadratowy. Wtedy oczywiście piechota by przeszła swobodnie. Ale niewielka armia Franco nie była tak mocna. Przeciwnie, artyleria rządowa ostrzeliwała z daleka widne na równinie koncentracje wojsk. Tylko, że o tym wszystkim miałem się dowiedzieć. Mieliśmy to zrozumieć dużo, dużo później. — Teraz wyglądało to heroicznie, beznadziejnie i strasznie. Ci żołnierze, nieliczni, niezmieniani, niezaopatrzeni, walczyli przeciw całej armii zwycięskiej w niedawnych bojach, nie mając za sobą nic. Madryt o nocy był takim wyludnionym miastem, nie broniącym się, lecz wyczekującym, spłukanym paniką, miastem rozkładu władzy. W kawiarni zeszli się ostatni pozostali dziennikarze. Były zakłady, kiedy Madryt padnie. Powszechne zdziwienie budził ryzykant, który twierdził, że dopiero na Boże Narodzenie. Dzwoniłem do moich czerwonych znajomych hiszpańskich. Wszyscy byli w Walencji. Około ósmej wieczór syreny dały znać. Nadlot samolotów. Padło kilkanaście bomb. Wyszedłem po pół godzinie. W paru miejscach bliskich centrum, przy poczcie, ministerstwie wojny, wielkich hotelach dogorywały domy. Nie było straży pożarnej. Kręcili się za to jacyś ludzie, bez żadnych politycznych odznak, ale z bardzo wyraźnymi, choć nieśmiałymi jeszcze, grabieżowymi zamiarami. Jakieś wietrzące za resztkami niezrewidowanych portfeli, tchórzliwe, w mroku uciekające za lada krokiem, ale czujne hieny. Wracając z ulicą, zabłądziłem. Na przeciwnym trotuarze usłyszałem jakieś szybkie kroki. Przeszedłem na tę stronę. Kroki stały się szybsze, coraz szybsze, Przynagliłem. Dopadłem wreszcie jego mościa, zacząłem go pytać, jak trafić na moją ulicę. W ciemności zaczął bełkotać coś z głosem. Wyjaśniał z trudem, że nie ma broni. Wtedy zobaczyłem w ciemnościach, że podniósł ręce do góry i trzyma je ciągle. Musiałem go dobrze uspokoić, nim zrozumiał, o co mi chodzi. Okazało się, że odszedłem daleko od domu i że jest jedenasta. Nie miałem przepustki nocnej, ale też nikt tego już nie pilnował. Gdzieś daleko spieszyły czasem jakieś kroki, ktoś dopadał bramy. Słyszało się to wszystko jak zdwojenie, jakby na czarne miasto ktoś nałożył ogromny, zniekształcający megafon. Strzały karabinowe klekotały już ze wszystkich stron miasta. Cisza przybliżała je jeszcze. Mogłem prawie, że z taką samą pewnością spotkać tu pierwszy patrol Maurów, co ostatni rządowców. Od wąskiej Fuencarral dopadłem do granbia, potem do Alcala. Schodziłem szybko w dół, wciąż w ogromnych, zaróżowionych czasem odblaskami pożaru w ciemnościach. Latarn nie palono od miesięcy. Nagle przy Alkala, od bulwarów, którymi często szło wojsko, zaczął wpadać w tę przejmującą ciszę jakiś stłumiony, daleki jeszcze werbel bębnów wojskowych. Nie było wątpliwości. Bębny. Stanąłem w miejscu, słuchałem i czekałem. W ciemnej ulicy, w której domy połyskiwały szarawo pod zrudziałym łunami niebem, bito werbel. Potężny łoskot werbla huczał jak echem. Werbel był coraz bliższy. Teraz podszywał go jeszcze tu pod kroków maszerujących oddziałów. Musiały maszerować tu chyba całe kompanie, może pułk, brygada. Tak ten miarowy, wyliczony łoskot tysięcy stąpnięć wbijał się w wyludnione miasto, w ciemność, w wyczekiwanie. W najstraszniejszą rzecz ciszę wojny. Rytm marszu nawijał wokoło siebie wszystkie inne odgłosy. Gęstniał nimi, przywracał jakiś ład. Ale wojska dalej nie było widać. Naraz, tak samo potężnie, wybuchnął śpiew. Arriba, parias de la tierra, en pie, famelica legion. truena la razón del marcia, es el fin de la opresión. Międzynarodówka spłynęła dalej, dalszą strofką po bruku wymarłych ulic, po asfaltach pustego bulwaru. Ale nikt nie szedł. Nie widziało się wciąż nikogo. Znowu na pół tempa zaczęła zapadać cisza. Nim jednak zapadła zupełnie, poderwał się znowu ten sam warkot werbi żołnierskich, tu pod kroków. Wiedziałem już, co to jest. To zawieszone przy poczcie wielkie głośniki radiowe rzucają na miasto z małej płyty gramofonowej ostry hymn kominternu. To z takiej małej płyty, granej tu ciągle aż do znudzenia, wylatywał naraz ten łoskot werbli i kroków żołnierskich, poprzedzających każdą zwrotkę. Ale o tej porze i tej nocy banał, jaki ją obrózł, uciekł daleko stąd. Pewno ze wszystkimi do Walencji. Jedynym żywym pozostałym w tym porzuconym mieście była teraz mała, na całe miasto hucząca płyta. To przez nią nieistniejące tłumy śpiewały dalej pieśnie rewolucji. To przez nią dygotał marsz nieistniejących oddziałów. Brzmiał po ulicach Madrytu łoskot żołnierskich werbli, których nie było. To ludziom walczącym na przedmieściach ona jedna niosła wieść o tym, że za ich plecami coś żyje, śpieszy z odsieczą i walczy. Zbombardowano. Cała Granwia jest w gruzie i żwirze szklanym, tynkowym, kamiennym, więc jednak stało się to, co jakże naiwnie zdawało się niepodobieństwem jeszcze przedwczoraj, jeszcze wczoraj, jeszcze dziś. Cóż teraz, nie mogąc wkroczyć, zrobią tamci? Pytaliśmy się wtedy wzajemnie. Jeszcze jeden szturm pod górę przez gęstwinę najeżonych barykadami ulic. Otoczenie miasta wokoło, oblężenie, wzięcie głodem. Nie będą przecież bombardować Granville, powiedział ktoś. A dlaczego, młody człowieku? Cóż to Granville, dlatego że jest piękną ulicą, siedzibą banków i jubilerów, jest świętym świętych? Tak właśnie ripostował Amerykanin z koncernu Hearsta, z amerykańskiego I.K.C., ale myśmy mu nie wierzyli. A to on miał rację. Zbombardowano z armat Granbyje dzisiaj po południu między godziną trzecią a czwartą i z wyjątkiem trupów, nielicznych zresztą, wszystko pozostało jak było. Jakieśmy tego nie słyszeni. Ale w mieście bywa różnie. Raz pocisk leci echem, innym razem zapada w głusze. Jedenaście pocisków armatnich zaryło się na przestrzeni 200 metrów wspaniałej ulicy stołecznej. Kilka z nich śmignęło ponad dachy, podłupywało jakieś balkony Zgniotło jak blaszaną manierkę hełm jakiegoś drapacza. Ale reszta leciała jak jaskółki na deszcz, nisko przy ziemi. Oto tutaj pocisk uderzył w granitowe odrzwia wielkiego sklepu z kasami Nacional. Wszystko jest w gruzach i pyle, a granitowy portal wygląda jak ser nadgryziony głęboko przez mysz. Za to kasa Nacional na wystawie... Ma wszystkie swoje wnętrzności metalowe powerywane, powyciągane na zewnątrz, poskręcane w jakieś pręty i struny. Co tam, Kasa nacional. Tutaj padł tylko odłamek pocisku. Może tylko gruz odbity z góry. Ale cała szyba jest wywalona, a gramofony, płyty i aparaty fotograficzne sterczą wśród tego gruzu. Można ręką sięgnąć przez kratę, szeroką, wygodną i brać. Nikt nie bierze nic, choć już dobrze zmieszka. Gran jest wyludniona jak nigdy. Szkło tych szyb było grube, rozbiło się na drobne kawałki, które skrzypią i które odsuwa się nogą po drodze. Jak liście późną jesienią w naszych ogrodach, tragiczne madryckie liście. Największy drapacz chmur na Gran Bija, miejsce naszych dziennikarskich randek było tej porze i później jeszcze, to gmach centrali telefonicznej. Oszklone drzwi rozbite, znowu popołudniowe bombardowanie. Jest pełno ludzi na dole. Wjeżdżamy na dziesiąte piętro. Na tej wysokości jeszcze telefonika jest kolosem grubym i bezpiecznym. W dużej sali siedzi nudząca się gromada cenzorów. Moi koledzy czekają na swoje Londyny i Paryże. Wychodzimy schodami na wyższe nieco piętro. Stąd widzi się wszystko, najdosłowniej w świecie. Ogarnia się wzrokiem cały front pod podmadrycki. Od sterczącego pod niebo Cerro de los Angeles poprzez Carabanchel, niski i wysoki, poprzez płowę wzgórza Casa del Campo, aż po drogę do Escorialu, szlak, którym weszli kiedyś Francuzi i Ciudad Universitaria. Miasto uniwersyteckie to zespół wspaniałych, niezupełnie jeszcze wykończonych gmachów, laboratoriów i zakładów. Z wielkiego ceglanego czerwonego gmachu powiewa od wczoraj wieczór sztandar czerwono-żółto-czerwony. Jest to odpowiedź na te wszystkie sztandary z republikańskim fioletem, które wykwitły na wieżach Madrytu. Dawny sztandar królewski wrócił z Maroka, a Ciudad Universitaria to pierwsze domy Madrytu, gdzie wbił swe drzewce. Teraz już się ściemniło. Widać tylko ognie buchające z dalekich armat jak błędne ogniki, a niżej schodzące kurzece przedmieścia Madrytu całe są ogarnięte rdzawą, mgławym tumanem. Tuman stoi nad domami jak słup ognisty, bo też naprawdę jest z ognia. To co chwila w coraz to innym miejscu nowa eksplozja podnosi pod niebo kurz, dym i płomień. Bomby prawie wszystkie są zapalne. Jeśli przedmieścia nie stoją w jednym morzu płomieni, to wskutek tego, że kamień, z którego buduje się tu domy, stoi oporem. Rdzawy Tuman, jakby wzniecony spod nóg niewidzialnych zastępów tatarskich, Podpełza za to pod Madryt. Sala telefonów nie ma okien na tę stronę, nie widać więc z niej nic. Wszyscy są podnieceni. Telefony spóźniają się niemożliwie. To władze nadają swym ambasadom w Paryżu i Londynie wszystkie jak najmniejsze szczegóły. Nie byle co. Jedenaście bomb na Gran Billa, osiemnaście w centrum miasta. Musi to podnieść propaganda jak propaganda musi podnieść i ukazać ową skrzynkę zrzuconą wczoraj na spadochronie z samolotu nieprzyjacielskiego. W skrzynce tej odesłano wojskom rządowym poćwiartowane i trudne do rozpoznania zwłoki lotnika, który spadł o negdaj po stronie powstańców. Dziennikarze zagraniczni, którzy skrzynkę widzieli, mają pewne podejrzenia i są raczej wstrzemięźliwi z nadaniem wiadomości. Tym usilniej należy ją kolportować. Trzeba dać znać, trzeba zużytkować te bomby, które padły na śródmieście. Nikt się nie dziwi, że tak jest. Telefony są zajęte. Mury centrali telefonicznej są to grube płaszczyzny betonu, oprawne w ramy żelazne. Wysoko nad ziemią siedzimy jakby w jej głębi. Cicho, nie słychać gwaru miasta. Poprzez mur dochodzi tylko czasem głuchy odgłos, jakby trzepania dywanów. A my wiemy, że to bomby. Jest zupełnie ciemno. Podchodzi Anglik z agencji Reutera. Poszaleli zupełnie. Rzucili bomby na pałac księcia Alby. Jest cały w ogniu. To nie jest tylko pałac jednego z największych magnatów europejskich, który dźwiga nazwisko i dziedzictwo pogromcy protestantów flandryjskich. Jest zarazem dla heroldii wielkobrytyjskiej Duke of Berwick, co tak samo jak Alba zatrąca historią i dramatami Schillera. To nie tylko taki Radziwił jednego kraju, a jednocześnie Esterhazi drugiego. To nie tylko siostrzeniec cesarzowej Eugenii. Jego dom to wspaniały pałac, w którym jest galeria obrazów. Od Goi, Belasqueza, Murilla, aż po Winterhaltera. Bogatsze niż wszystkie galerie obrazów, jakie są w Polsce. Wszyscy rzucamy się na korytarz, do okien. Z kotliny wciśniętej pod dzielnicę Rosales istotnie wzbija się słup dymu z pałacu księcia Alby. Gruby Amerykanin z koncernu Hersta już popędził do windy. Zawsze tak robi. Od czasu, gdy wszystkie samochody ministerstwa odjechały do Walencji, nie wracają. On jeden ma samochód, wszędzie jeździ, ale nie wozi nikogo. Pewno teraz śmiga Kurosales. Bum, bum. Huk falą powietrza podpłynął pod okna. Nisko, nisko pod nami. Jak śmiesznie to wszystko widzieć, z tak wysoka jakby się było zawieszonym w kryształowej kuli nad światem. zbijają się dwa wielkie tumany. Dwa pociski runęły na Puerta del Sol. Poszaleli. Poszaleli, woła Anglik. — Di donc, mówi kolega z Petit Journal. — Jak to jest z tym pałacem tego księcia? Trzeba to dać? — Wie, że zwiedzałem ten pałac właśnie niedawno. Już zainkautowany i zamieniony na muzeum. — Dobrze, ale co was interesuje? — pytam. Mów co wiesz, ja zanotuję co mi potrzebne. Więc mówię, że taki a taki to magnat, grant hiszpański, lord angielski, uczony historyk, minister spraw zagranicznych za monarchii, wnuk tego Alby za Filipa II. <todobie> quest qu'il faisait, son grand-papa? Gouverneur des Pays-Bas. Eh, gouverneur, laisse donc ça. Ale nie, grand capitaine represaille, protestant. Eh, c'est pour toi. To antyfaszystowski dziennikarz amerykański. Bardzo zajmuje się historią. Nie zna jej wcale. Mówisz, że to taki faszysta dzisiejszy? Niech ci będzie. Melu. Bomby faszystów spaliły pałac księcia Alby. Faszysty z dziada pradziada. Widzę już ten piękny tytuł. Ale Francuz pyta, tymczasem audytorium rośnie. I Le Palais? Wiek XVII recytuję jak z Bedekera, bo też w rzeczy samej z Bedekera przeczytanego niedawno. — Ce n'est pas du temps de mort? — pyta ktoś zawiedziony i nie notuje. — Jak nie z czasów Maurów, to nieważne. — Peinture? sculpture, A d'art? — zwięzłe pytania. — Cóż odpowiedzieć? — De goya, de... — Combien goya? — obudził się Amerykanin z United Press. Myślał, że kupi ze trzy omal Omalnie kupił fałszywego. — Je ne sais pas bien — powiadam. — Cinq, six? — Francuz zanotował, że sześć. Amerykanin, komunista nic. Amerykanin od Velasquezów napisał u siebie wyraźnie jedenaście. Quoi sur les Goya? To Szwedka, ale nie szczupła, jak myślicie, tylko gruba, Tenga. Quoi sur les Goya? Przypominam sobie. Nie, portrety. Nus? Czy nagie? Owszem. Dwa wspaniałe, nagie. Teraz wszyscy notują bardzo pilnie. Tylko Szwedce jeszcze czegoś potrzeba. De quoi les portraits? Du roi, de la reine, des Infants. O en Trzeba wytłumaczyć jeszcze, że królowie Hiszpanii nie portretowali się nago, że żona Napolona III nie nazywała się ani Józefina, ani Maria Ludwika, ale bel et bien Eugenia. Przez ten czas jednak nie daje nam spokoju myśl, że Hearst wszystko zobaczy. Trzeba pójść i popatrzeć na pożar, dowiedzieć się, co się uratowało. Schodzimy na Billa. Jest ciemna zupełnie noc. Godzina ósma, ale puściuteńko. Ułamki szkła skrzypią pod nogami, a ulica wydaje się jak wielki, głęboki jar, jak kanadyjski kanion. Idziemy szybko. Jacyś milicjanci, jacyś ludzie z tobołami, spóźnieni uciekinierzy z przedmieść. A przedmieścia rzucają łunę, która zaróżawia szczyty tych drapaczy, krawędź kanionu. Naraz nad nami straszliwy huk. Jeden, drugi. Potem jakby się coś waliło, a w środku tego niesamowity gwizd wycie. W tej ciemności człowiek instynktownie przypada plackiem na ziemię, do miału na chodniku. Huk, drugi i trzeci. Podrywamy się i giniemy w pierwszej bramie. Człowiek spostrzega teraz, że jednak nic tu nie pomógł trening wszystkich wypraw na front, czołgania się w rowach, padania wobec samolotów, że cały drży. Jakie to niesamowite! Gdy przez wielkie miasto, olbrzymia, bezbronne, leci z hukiem wśród ciemności pocisk z ciężkiego działa. Na ścianie przeciwległego narożnego domu różowi się brzask. Jeszcze jeden pożar. Do tego pożaru trudno bardzo dojść, bo idzie się przez wąziutką uliczkę, którą w dodatku rozkopano. W ciemności źle mierzymy głębokość rozkopu. Dwa i pierwsi wywracają się jak dłudzy. Każdy boi się zostać sam. Pocisk runął między domy w sam środek jakichś jatek rzeźnickich. Wszystko się teraz pali. Nikt tego nawet nie będzie ratował. Może tam było mięso, bo naraz zaczyna mdlić nieprzyjemny zapach spalenizny, jak wtedy, gdy nocą wracaliśmy z Kartacheny koło cmentarzy madryckich. Nie, tu nic nie ma. Można wracać na Granbija, zejść ku pałacowi Alby. Ale po tych pierwszych wybuchach nikt się nie kwapi. Prawie wszyscy wracają do centrali telefonicznej. Może wreszcie zagranica będzie wolna. Tymczasem od Puerta del Sol bucha łuna wielokroć większa, a gdy dochodzę, staje się niemal zupełnie jasno w tym mieście, które latar nie zapala od dwóch miesięcy. Na sam dół zejść nie można. Pocisk ugodził w duży dom czynszowy, który pali się teraz od wewnątrz przez wszystkie swoje trzy górne piętra. Moc ludzi odpychanych przez milicję czy gwardię Tłoczy się koło domu. Jakieś kobiety płaczą głośno, ale ogień zaczyna huczeć poprzez ściany domu i tym swym huczeniem ścisza wszystko naokoło. Ludzie gromadzą się w jakimś miejscu. Nie widzę dobrze w pomroce. Trup. Jest to trup mężczyzny niewielkiego wzrostu w ciemnym ubraniu. Nie widać żadnej rany, tylko ubranie zmiętoszone i koło szyi ciemnieje na bruku coraz większa plama, która mogłaby być po prostu cieniem ale w której odgadujemy krew. Jest to zaledwie piąty trup, jakiego widzę w tej wojnie, ale jest coś dziwnie biednego w tym człowieku. Jest on skulony, wpół zgięty, jakby zmęczył się czymś i tak po prostu upadł sobie na chodnik. To nie jest rozwalony, skoszony w walce trup żołnierski. Jeśli istniał, gdzie na świecie szary człowiek, to właśnie przed chwilą, właśnie szedł tą ulicą w górę, i właśnie runęła weń śmierć z tego pocisku, który przemienił się w żar wewnątrz tego domu. Ludzie schylają się z noszami, obracają go bardziej niż przenoszą. Drugie, trzecie, czwarte nosze. Szereg noszy zaczyna iść przez Madryt rozświetlony tylko łunami pożarów, gdy znowu huk. Ulica pustoszeje, bramy pęcznieją od tłoczących się ludzi. Jedynie nosze płyną wolno ku górze środkiem ulicy. Nad nami huczą trójmotorowce. Po chwili, gdy wszystko jakby przebrzmiało, wysuwam się i biegnę dalej. Przechodzę kilkadziesiąt kroków. Znowu Gran Stromy masy w centrali telefonicznej piętrze się pod niebo, opływany blaskiem pożarów. O, teraz te bezduszne drapacze mają majestat inny niż pieniądz. Jest znowu cisza. To wprost niesłychane, jak prędko po sobie przychodzą tu huk olbrzymi, jęki i krzyki, a potem zupełne milczenie. Takie wielkie miasto... I tak naraz milczy.